Mają przynajmniej jakąś um, predyspozycję do tego, żeby um, być chorobami psychosomatycznymi. Tylko nie chciałabym być zrozumiana w taki dość ekstremalny sposób, e, że każda choroba jest psychosomatyczna. Chociaż można pomyśleć, że ciało i psychika mimo wszystko są powiązane ze sobą. Um, podam taki przykład. Jeżeli ktoś się przeziębi... Pomyślałam o tym przeziębieniu... Mhm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 Czyli jak to no, działa? Na albo na innych. <gry> no, tylko to wtedy już nie jest psychosomatyczne, jest no tak, na tak, innych. Tak, no tak. jeżeli ktoś... Zdej jest agresywny. Y, na <grym> przykład, <grym> y, tak, na przykład się wścieka i y, y, y, nie jest w stanie wypowiedzieć tego o co, Dziw. tylko zaciska gardło, to, mhm. to go będzie boleć gardło na drugi dzień, bo mhm. miał taki zacisk, tyle żalu, tyle złości, mhm. y, że po prostu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 jednej takiej mojej guru psychosomatycznej, która zyskała y, pozwolenie od swoich pacjentów na publikację y, swoich przypadków, osób, z którymi pracowała. No i jest sytuacja taka, że jest y, przychodzi pacjent y, i od pewnego czasu ma y, zapalenie jelita. No i ona pyta się, od kiedy...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 Takich różnych treści, tak? Żeby je wyjąć. Dosłownie obrazowo, tak? Zamiast się pozbywać emocji, wykrzyczeć, powiedzieć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 Mhm. jak czy owak organizm się chce czegoś poznać. Jeszcze pozbyć. przez kaszel też, nie? Na no, przykład. na przykład, mhm. tak, żeby coś wyrzucać z siebie i mhm. wtedy... Astma można dostać. Też, jak najbardziej. Astma jest jedną mhm. z najczęstszych chorób psychosomotycznych. Można z siebie wypowiedzieć, tego już nie słowami, tylko byle jak, byle wyrzucić, nie? Czyli tak jakby funkcjonalnie to wyrażamy, tak?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 takie rzeczy, które funkcjonuje na co dzień, tak? Uh -huh. I co, i wystarczy je nazwać? Yy, powiedzmy tak. Yy, I tak, i nie. Uh -huh. Dlatego, że jeżeli yy, ktoś jest odcięty uh -huh. i i tak dalej funkcjonuje w trybie zadaniowym, to można mu nazywać ile się chce, uh -huh. ale yy, może to nie pomóc, bo ktoś i tak będzie tak strasznie się bał tego dopuścić do siebie,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 no to byśmy dopuszczali, prawda? A kiedy mm. y, ktoś cierpi fizycznie, chciałby, żeby mu pomóc, ale to, co jest pod spodem tych przeżyć, y, tych przeżyć, które się ulokowały w ciele, mm. y, jest jakimś przerażającym, śmiertelnym lękiem, czy lękiem przed rozpadem wewnętrznym, psychicznym, co jest uczuciem, lękiem. Mm. Nie to, że się ktoś rozpadnie, tylko boi się, że się rozpadnie, po prostu ma takie przeżycie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 I to, do czego mm. dążymy w terapii, to żeby z powrotem mm -hmm. funkcję ciała funkcja umysł. umysłu, funkcja emocji, funkcja serca, tak, to, tak. Funkcja tego wszystkiego, co wyrażamy emocjami, yy, ma być w, na swoim miejscu. Jeżeli nie jest na swoim miejscu, to przechodzi to w chorobę. Tak, Taka jest teoria, tak? Tak, przechodzi no w chorobę. I tak to się też praktycznie, praktycznie dzieje, tak? Tak, i to na mm -hmm. przykład nie tylko idzie z jakimś późnym wychowaniem, taki jak i tu dałam mm -hmm. przykład, yy, że tak było w rodzinie, ale też w sytuacjach bardzo wczesnego wychowania, na przykład są takie sytuacje do pierwszego roku życia, czyli okresu przedwerbalnego. Do pierwszego roku życia dziecko nie mówi, w związku z tym nie jest w stanie nic powiedzieć, tak? Nie jest w stanie przełożyć na język tego, co doświadcza. Czyli dziecko jest głodne. Dziecko jest głodne. Dziecko jeżeli, jeżeli tak, jeżeli matka reaguje, jest mhm. dziecko głodne, a matka na to reaguje i yy, yy, yy, je karmi, no to jest wszystko dobrze. Nie ma mhm. się co somatyzować, bo nie ma złości, nie ma mhm. frustracji, mhm. nie ma gniewu. Mhm. A jeżeli dziecko jest głodne, a matka jest yy, z jakiegokolwiek powodu nie w stanie mhm. yy, reagować na nie, mhm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 Mm -hmm. Niedotykane rękami nie miało nigdy odzwierciedlenia swoich jakby uczuć, tak? Z tego co czuję. tak. Mm -hmm. Tylko tam przez mm -hmm. jakieś tam no, czy metalowe rzeczy, czy coś jakoś tak dotykane, tak? Mm -hmm. W sensie nigdy nie było dotykane nie, no, dłonią ludzką, nie? Mm -hmm. no, Potem, no i rozumiem, że wtedy nie tylko niedotykane, ale i nieopiekowane mm -hmm. na bardzo szerzej podstawie. No tak, czyli nigdy nie, nie miało tego odzwierciedlenia w drugim człowieku, takie dziecko.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 zamiast doświadczać jakichś trudnych myśli, emocji, od razu somatyzuje. No, praca polega na tym, żeby ponazywać to wszystko, w czym ona może być. jest trudna sytuacja, bo taka osoba zupełnie sobie z tego nie daje prawa i nie ma jak naprowadzać terapeuty na to. Mm -hmm. Przychodzi człowiek i mówi tylko tyle, że mu coś fizycznie dolega. Mm -hmm. tak? I...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 Jak już widzę, że raz nie zadziałało czy takie behawioralne zachowanie pod tytułem zmiana pracy, tak? Uh -huh, uh -huh. Raz nie zadziałało, że tak powiem, że nie wiem, że się postawiłem komuś prac, pracy, nic nie zadziałało, tak? Uh -huh. Dalej boli, no to idę do, do głębszą pracę, do pracy to właśnie kogoś, kto uwzględnia tą nieświadomość, tak? Uh -huh, uh -huh. I co się dzieje? Uh -huh. wtedy... Ktoś uwzględnia tą nieświadomość, a ja jej nie uwzględniam, tak? A no, to jak jej nie uwzględniasz, no to jest znacznie trudniej.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 srebrną łyżeczką, a srebrna łyżeczka miała smak taki, jaki czuł, nie wiem, u babci w domu, tak? Tak. I u babci w domu było źle, bo o. babcia, nie wiem, miała zimne ręce, tak? No, bo babcia na przykład krzyczała na niego podczas no, tak, jedzenia, tak? tak albo miała zimne ręce albo coś takiego, tak? No, a zimno tak. się kojarzy z tym, że kiedyś tam nie dostał kurtki od mamy i, co pamiętam, wyrzuciła bez kurtki na zimny cen i było źle i było strasznie, tak? No, ja myślę, że już takich podwójnych wiązań, mm -hmm. takich pokręconych, no. to Aż tak nie ma. Mhm. E, raczej bym na jednym skojarzeniu poprzestała, mhm. a nie, że jedno kojarzy się z drugim, a drugie z trzecim. Raczej tak jeszcze mi się nie mhm. zdarzyło. Mhm. E, ale wystarczy taki jeden ciąg przyczynowo-skutkowy, że na I przykład, co, i, tak, e, i ból brzucha odpuści na przykład? E, tak. W takiej sytuacji, jeżeli trafnie dojdzie się do tego, mhm. e, o co szło, to co przy takich szło. prostych chorobach jak ta astma, ból brzucha, takie rzeczy można odkręcić, tak?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 z takich życiowych kwestii, które mogą się przydarzyć każdemu albo zwyczajnie nazbiera się kilka trudnych rzeczy, które każda z nich osobno nie byłaby w żaden sposób traumatyzująca, ale zebrane na przykład pięć pod mhm. rząd, powodują, że człowiek znaczy, zaczyna znacząco się... Czyli, że tak powiem, nie no. zwalamy winy na to, że nam się, nami się tam kiedyś źle zaopiekowali, albo ktoś by wobec narzuje, tylko tak naprawdę wracamy do siebie, my jak to teraz przeżywamy. Tak, no, i, tak. I, i każdy, mhm. nawet ktoś, kto jest bardzo samoświadomy, jeżeli mhm. ma przepełnienie i za mhm. dużo, to i tak coś mhm. somatyzuje. Bardziej hmm. mówimy o sytuacjach, w których ktoś y, z gruntu rzeczy ma y, taki rodzaj osobowości, e, któremu hmm. ciężko myśleć o swoich przeżyciach i o swoich y, uczuciach, potrzebach. Y, tylko ktoś, kto za, y, zamienia to na sposoby działania.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 Można ja, mm -hmm, mm -hmm. No ale też czasami w podczas snu przeżywamy tego co rozumiem. jeżeli już jesteśmy w stanie coś mm -hmm. wyśnić, to też już jest dobrze mm -hmm. bo to znaczy, że te treści są opracowywane i mają szansę się nie zsomatyzować mm -hmm. jeżeli coś jest Czyli jeżeli tak trudne jeżeli mamy już stresujący dzień stresujący ten, to jest ważne, żeby zadbać o dobry odpoczynek, w sensie sen kiedy, kiedy snu wychodzi wszystko to, co nie było w stanie się zwerbalizować w ciągu dnia, tak? Z jednej strony tak, ale nie każdemu to pomoże, bo mm. nie każdy jest w stanie mm, otwartości na sen. Mm. Sen dużo pomaga, sen opracowuje, mm. Mm, ale są osoby, które nie mają snów w ogóle. Mm. Czyli coś jest tak y, nieświadome tak bardzo, że nawet mm. jeszcze nie jest w stanie ubrać się w sen. I to nawet nie chodzi o taki rodzaj nieświadomości, że coś było uświadomione, ale za trudne, więc to wyparliśmy i poszło gdzieś tam na, mm -hmm. do szafy zamknięte. To chodzi o taki rodzaj treści, które nigdy nie mogły zostać pomyślane, bo są z okresu przedwerbalnego, mm -hmm. kiedy jako dzieci nie mieliśmy w ogóle możliwości, żeby jakkolwiek... Mm, Weszły w to, żeby je nazywać językiem. Mm. Tak? Czyli jeżeli coś opiszemy językiem, to już nie musi być wyrażone poprzez ciało. Czyli mm. poprzez objaw. Mm. Poprzez, nie wiem, y, zawał, rak, y, mm. zawroty głowy, bóle brzucha, bóle pleców, y, nadciśnienie. Cokolwiek by to było. Tak? Mhm. Czyli ktoś przychodzi z nadciśnieniem, a ja z nim dojdę do tego, na co jest zły, to jest szansa, że mhm. po jakimś czasie, gdy nauczy się nazywać, na co jest zły na bieżąco... Czy nauczy się orientować w tym, tak naprawdę. Tak. Nazywać to, tam. Nauczy się orientować mhm. w tym, że to nie jest ciśnienie w ciele, tylko to jest mhm. złość. Na mhm. konkretne sytuacje, które mu się w życiu wydarzają. Mhm. Yy, I wtedy zacznie yy, przekładać się coś z ciała na umysł. Czyli tak naprawdę mhm. leczenie choroby z można możemy podsumować polega na tym, że um, uświadamiamy sobie to, co jest naprawdę. Tak. To, Zamiast co się chować, tak, chować, tak? Chować przed sobą.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 już słuchając tego, co tu, na, co tu na, co powiedzieliśmy, nie? Ma, ma, mamy już takiego domorosłego lekarza, który widzi kogoś kaszlącego i mówi, no powiedz to, co chcesz, jałeś powiedzieć, tak, a nie kaszmy. W mhm, <laughs> sensie domorosły lekarz tak powie. bo tak? Mhm, po czymś takim. tak no A może to coś z, tym, z czymś innym jest związany? Czy, czy rzeczywiście z tym wypowiedzeniem czegoś jest związany? Nie? Mhm. Yy, to znaczy tak. Yy, w dużej mierze nie, ale... Yy... Pewne gdzieś y, obszary mogą trochę tak funkcjonować. I to zależy od jednego czynnika. To jest taka sytuacja, że mamy dwa rodzaje tych y, objawów y, psychosomatycznych. Jedne są takie związane z funkcjonowaniem osób, które mają dość dobrą samoświadomość i dość dobre umiejętności nazywania swoich emocji.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 Ym, Natomiast... Na takim przypasowaniu można sporo zarobić A to na pewno. Sprzedać nikt nie. Odkryłem tajemnicę wszystkich chorób, tak? Zaraz wypiszę tutaj w książce. Tak, Macie. I jest lekarstwo na wszystko, tak? Tak, tak, ale, ale jeszcze druga część pacjentów yy, nie yy. tych, którzy są samoświadomi i gdzieś mają te objawy takie symboliczne tylko mm. takich, którzy właśnie w ogóle nie są świadomi. Mm. Czyli takich, y, którzy często nie przeżywają emocji, mm. często to nie są w kontakcie sami ze swoją psychiką, sami mm. ze swoimi potrzebami, myślami, uczuciami, no to już w ogóle. Tak? I oni mają te objawy bardzo przypadkowe. Mm. Y, to już nie da się tego rozumieć w kategoriach symbolicznych, tylko to już może być cokolwiek. Mhm. Naprawdę, to może być tak odległe. Czyli takie zmieszanie, po prostu totalne niezrozumienie przeżyć wewnętrznych, tak? Pomieszanie już wszystkiego. Tak, tak. I mhm. to... Czyli jeżeli już mamy trochę świadomości, jesteśmy nauczeni tego myślenia bardziej takiego analitycznego, emocjonalnie, tak? Mhm. To możemy się podeprzeć z tabelkami, może nam coś pomoże? Ale bardzo patrzeć na nie przez palce.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 Na nadkwasotę to, na niedotkwasotę to, na serce to i tak dalej. I nie bierze się w ogóle pod uwagę indywidualnego przypadku. Ale mm. już na przykład w medycynie chińskiej bierze się pod uwagę jakąś ciepłotę ciała czy jakieś tam inne... u nas też się tak? brało ciepłotę ciała pod uwagę jeszcze 100 lat temu.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 Nie, wiem, jest, chyba, nie pamiętam jak to się nazywa, ale jakiejś takiej teorii. Tam w Niemczech ktoś tam nie był jakimś raku wymyślił, że rak też powstaje z czegoś takiego. z jakiegoś dr przeżycia. Hammer. A dr Hammer, właśnie. Mhm. Z życia emocjonalnego powstaje i w danym miejscu powstaje jakiś problem. Więc to, to bardzo tutaj spójne, wszystko wychodzi. A. Um no i ten doktor Hammer potem tych ludzi brał podobno do jakiegoś miejsca, gdzie ci ludzie mogli ze sobą zwyczajnie rozmawiać mm -hmm. i wypowiedzieć na temat mm -hmm. tej dramy i podobno te objawy im no, przechodziły, tak? Mm -hmm. ten jakiś guz zostawał, ale nie był aktywny. Nawet miał 80% um, skuteczność. No podobno, podobno, tylko nie wiadomo. Więc nie będziemy tutaj ten... Um, w każdym razie, co jeśli jakąś taką metodą... Um,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 Począwszy od mesmera na przykład, nie? gdzie on miał mm -hmm. tę teorię przesileń. Tak? Mm -hmm, mm -hmm. Na, na prześlenie na ciało, tak? Tak. I po, pojawia się druga osoba, Tak, tak? która jak postaci... najbardziej stara się rozumieć, mm -hmm, bo mm -hmm. owszem, może to być przyjaciel czy przyjaciółka, czy takie ktoś prześmie... jest bardzo empatyczny. Mm -hmm, mm -hmm. Tylko, że terapeuta ma specyficzne narzędzia do tego, żeby jak najbardziej trafnie nazywać emocje i jakby. Ym... Sam, żeby też tym nie był przeciążony, tak jak można przyjaciela przeciążyć. żeby no tak, się będzie przejmował razem z nami, zamiast też nas wspomóc, prawda? Mm -hmm, Chociaż mm. też bardzo często rozmowy przyjacielskie pomagają. No, natomiast terapeuta jest szczególnie do tego szkolony, mm -hmm. żeby z pacjentem wydobywać z niego to, co on czuje. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, tak sobie myślę ważną, że...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 Hmm. i to jest taka sytuacja, że jeżeli ktoś zostanie fizycznie wyleczony przez lekarza, hmm. ale ma predyspozycję do tego, żeby to, cokolwiek się dzieje i jest przeciążające dla umysłu, szło od razu w objaw hmm. fizyczny, w ciało, no to nie pomoże wyleczenie, tylko hmm. no szczęście będzie somatyzować przez całe co, do, życie. Coraz więcej przypadków ludzi, którzy od lekarza dostali wysłani do psychologa, tak? Tak, tylko jeszcze najgorsza hmm. sprawa jest taka, że póki jesteśmy młodzi,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 ja nie jestem w stanie pracować zadaniowo yy, mm. nad objawami psychosomatycznymi. Nie da się zrobić tak, że proszę mi pomóc na biegunkę mm. i będziemy Szukać ten objaw czy... rozumieć w wyizolowaniu od całego człowieka. O właśnie, to jest ważne. I od całego życia. Mm. Mm. Więc jeżeli ktoś chce, żebym ja mu tak po lekarsku pomogła, to ja na pewno go rozczaruję. Mm.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 Tak, ale jeżeli mhm. ktoś na przykład chce, żebym ja mu y, rozwiązała wszystkie problemy po pierwszej konsultacji i sprawdzi, mhm. czy to działa, tak jak się bierze APAP i sprawdza, czy działa. Działa, mhm. nie działa. Jest ból mhm. po nim, czy nie Czyli ma? Nie będzie działał. Y, to nie będzie no. Y, mhm.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 między psychologiem, psychoterapeutą i tymi różnymi innymi. Mm -hmm. No to będzie um, ciekawe. Um, no, ale jeszcze tylko jedną rzecz powiem wracając. Um, mm. Bo o co mi chodzi z tym pacjentem, który się zgłasza? Um, że to, że znikają objawy psychosomatyczne jest tylko i wyłącznie skutkiem ubocznym, długotrwałej, głębokiej terapii. Mm -hmm. Często po mm -hmm. kilka razy w tygodniu. Mhm. Mm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 Dosłownie wpadnięcie w jakąś dziurę, odchłań, tak? albo rozpuszczenie się, albo coś takiego, tak? W sensie... No aż tak to nie, mm. no. Znaczy ja mówię no. taki już głęboki emocjach. No się tak, ekstremum. Tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli musimy się przygotować w sensie na przeżycie czegoś, czego totalnie się nie spodziewaliśmy, tak? Tak, mm -hmm. na odkrycie, jakich, odkrycie. Yy, as jakichś aspektów w sobie, mm -hmm. w swojej osobowości,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 Nie to, że y, mm -hmm. przypomnieć sobie tylko coś, co już było. Mm -hmm. no to jest szybko, szybka sytuacja. Mm -hmm. Ale stworzyć w umyśle pierwszy raz w życiu. Mm -hmm. W ogóle stworzyć taką, to się nazywa, reprezentacja. Mm -hmm. y, czyli ideę w ogóle. Mm -hmm. Czegoś nowego. Jakiegoś rodzaju mm -hmm. lęku. Jakiegoś rodzaju przerażenia. Często to są wczesno niemowlęce stany, mm, mm, które dawno temu zostały w ogóle zapomniane i mm, nigdy nie utrzymywane w umyśle. Mm, mm, I to są takie często przedwerbalne z pierwszego roku życia mm, mm, stany wewnętrzne. Mm, no i to zajmuje czasem parę lat mm. głębokiej terapii. To był optymistyczny <grytanie> akcent.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 i wszystkimi aspektami jej osobowości nie ma czegoś takiego, że a, to relacji z żoną nie tykamy, bo tam to ten obszar zostawmy, bo to jest jedyne, o czym nie mówię. Tam jest coś, o czym mówić nie chcę. No, niestety, wtedy moja hipoteza jest taka, że zazwyczaj to tam się ten schował ten szkielet I że tam jest przyczyna, jeżeli jest jakiś obszar, o którego nie dotykamy.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 bo dopiero wtedy... Zacząć od małych rzeczy, tak? No jasne, że Chociaż pacjent się przychodzi... się przyzwyczaić, tak. tak? Przychodzi Zobaczyć i... Zobaczyć reakcję, i... terapeuty. Tak, tak. Terapeuta jest wyczyszczona, że już usłyszał wszystko o wszystkich trupach w szafie, Tak, tak.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 tak, mhm. natychmiast to potem sam sobie to powtarza, jako jakiś przymus powtarzania, mhm. który sam Czyli sobie szkodzi. Sam sobie siebie jakby tak, tak, tak, emocjonalnie tak dzień tak. dobry, tak? Tak, to jest... akurat to nie jest sprawa przy pacjentach psychosomatycznych, mhm. ale mhm. tylko mówię, żeby nie iść w ekstremum w drugą stronę, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę specyfikę konkretnego pacjenta, dlatego nie można tak powiedzieć y, wszystkim najlepiej, wszystko od razu na tacy, mhm. tak? Mhm. Nie, bo są tacy, którzy, którym to zaszkodzi.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 Żeby ona odciążyła ten brzuch od tego, żeby mnie nie bolał, tak? Tak. <laughs> okay. A ja wtedy powiem to, proszę mówić, to co Panu co, przychodzi do, co, co, co, co do głowy. co jest w tej głowie, tak? <laughs> Czyli w ten sposób można tylko wyleczyć, tak? Tak. Inaczej, tak. Nie, inaczej nie umiemy jako psychoterapeuci. No nic nie zdziałać. umiemy inaczej, bo nie mamy czarodziejskich różek. Hmm. Znaczy mówisz, że jako ludzie, ludzie, jako społeczność psychoterapeutów nic nie jest w stanie zdziałać w tym momencie. Tak, nie jesteśmy w stanie hmm. zdziałać, jeżeli ktoś nie jest... Yy...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 Czy jak to wczoraj szefowa nakrzyczała, tak? Mm. Ale I to już jest. świat wewnętrzny. To tak? już jest świat wewnętrzny, bo mówi o czymś, co go dotyka, co jest mm -hmm. dla niego ważne. To, to, coś, to, co, to co zapamiętujemy, tak, to jest dla nas to, ważne. Tak, to, co neutralny. pobudziło emocje, tak? Mm -hmm. Bo wczoraj mąż wkurzył, bo wczoraj tak, żona wkurzyła. Wszystko jedno, tak? To już jest y sytuacja, która nie jest neutralna. Nie, wczoraj zjadłam obiad i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 Ogarnięcia. Jeżeli pójdzie tym. za tym, to dobrze. Mm -hmm. jeżeli Czyli co za tym nie idzie po prostu. tak mm. jest tak, tak, tak zaprzeczana? Tak, tak. tak. Mm -hmm. Czyli musimy zacząć opowiadać o przeżyciach wewnętrznych. Tak, tak. o tym, co było istotne. Nie to o Istotne tym, co... nie dla psychiki, nie dla I... ciała, tak? tak? Tak, tak, tak. Czyli idziemy do lekarza zwykłego i opowiadamy o tym, co zjedliśmy na obiad. I on mówi na przykład, że mamy wrzody. Tak, tak? To wtedy... ale to idziemy do lekarza. Do lekarza. A jeżeli...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 Tak, tak. Gadają natomiast natomiast mm -hmm. może być osoba, która po wysłuchaniu tego wywiadu stwierdzi ojej, to ja nie dam rady, tak. To takie trudne, co ona tu mówi, mm -hmm. tak, co oni tutaj y, po kolei mówią, y, tak, jak to w ogóle rozumieć, że ja nie jestem w stanie temu podołać, tak. Mm -hmm. No To nie, jeżeli tak... Tak, to, to już jest to coś, ja, to już to jest już... myślenie wewnętrzne, tak, bo tak. było coś trudnego, tak. tak a, to, a co było w tym trudnego, tak? Tak, a tak. A co dokładnie trudnego, a która czegoś? Tak, ale to nie, mu chciałam mm -hmm. powiedzieć, że to nie musi być od razu, że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 To już jest na przykład jakaś taka wskazówka, tak? Tak. Co albo można, pacjent... Co można przeżywać, mówić, gdzie przeżywamy. Tak, tak. tak, tak albo już pacjent... Myślę, że nic nie. Nie nie? Tak, tak. Gra w gry jakieś, mm. no i pytam, co to za gra, co się w niej dzieje, w jakiej jest roli, mm -hmm. jakie ma mm -hmm. zadanie, do czego dąży, co mu się mm -hmm. podoba w tej grze. Mm -hmm. No i już też jest dostęp do tego świata wewnętrznego, tak? mm -hmm. Gdzie inaczej tego ciężko czasami uzyskać, rozumiem? Mm -hmm. Zwłaszcza przy tej dolegliwościach, jaka jest choroba mm -hmm. psychosomatyczna. Mhm, mm tak? mm -hmm. no Przy innych rzeczach to... Rozumiem, że łatwiej czasami. No też się przydają takie metafory. Się przydają metafory. Mm -hmm. No dobra. <śmiech> to jeszcze coś. Czy to już kończymy teraz na dzisiaj? No to już tyle chyba. No dobra. No to. No to jak słyszeliście. Jeżeli coś nam dolega, to zgłaszamy się do lekarza. <śmiech> albo do psychoterapeuty, jeśli chcemy to naprawdę rozwiązać, a jeśli chcemy tylko na chwilę, nie wiem, spieszymy się, bo wyjeżdżamy za granicę, to idziemy do lekarza na szybko, a jeśli mhm. chcemy się tego pozbyć na, na amen, tak, to musimy, że tak powiem, przestać to przerzucać do pojemnika pod tytułem ciało, zostawić w pojemniku pod tytułem umysł, serce, emocje i tak dalej. No, a żeby to zrobić, jeśli nie mamy takiej zdolności, to nie może... serce. Emocje są w sercu, nie? no umysł, emocje, ale serce zostawmy w spokoju, odciążmy to serce aha, no dobra <laughs> no dobra um, no w każdym razie, jeśli chcemy mieć dodatkowy pojemnik, no to idziemy zgłosić się do psychoterapeuty tak? psychoanalitycznego tak, no, albo jakiegokolwiek uznaniającego wyglądu, jeszcze psychodynamiczny może być, nie? No tak, to jest kolejna kwestia, tylko żeby taki terapeuta psychodynamiczny pracował, bo to jest tak, że z tymi psychosomatycznymi, zwłaszcza tymi głębokimi yy, objawami, yy, to jest tak, że żeby one mogły się przełożyć na umysł, to potrzebna jest głęboka praca kilka razy w tygodniu i teraz mm. jeżeli nie w każdym przypadku tak? że są w tych takich bardziej samoświadomych które są symbolem tak jak mm. z tym myciem rąk no to mm. może iść szybko wtedy mm. może iść do psychodynamicznego mm. ale w tych takich głębokich które są nigdy nie zwerbalizowane nie to że trzeba je przełożyć z powrotem do umysłu tylko nigdy tam nie były bo są przed pierwszego roku życia przeżyciami Mm -hmm. no to raczej to na pracy takiej raz tygodni może być problem po tak, prostu. to po prostu nie, nie da rady za znaczy, mało czasu będzie dłużej trwało i w końcu dojdziemy do czasu, że nie, nie, nie da się po kilku latach stwierdzimy, że to nie działa, tak? no właśnie, no niestety to jest tak mm -hmm. więc raczej to jest no takie wskazanie do głębokiej pracy mm -hmm. no dobra z mojej strony to tyle no dobra no to zapraszam was na następny raz a na następnym razem będzie niespodzianka <laughs>